Dwójka, jesteś na miejscu. Giovanni Antonini. Słuchają Państwo dwójki, minęła dziewiąta. A dziś jest sobota, 18 kwietnia, 108 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.35, zajdzie o 19.36. Imieniny obchodzą m.in. Alicja, Bogusław, Bogumiła, Maria, Ryszard i Sabina. Składamy solenizantkom i solenizantom. I jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia, w sobotnim poranku dwójki czas teraz na wiadomości kulturalne, które przedstawi Katarzyna Sowińska. Witam Państwa ponownie. Świętujemy stulecie Polskiego Radia, a przede wszystkim Radiowej Jedynki. To kulminacja obchodów jubileuszu. Właśnie z tej okazji odbędzie się muzyczny spektakl Wiek Radia. Na scenie m.in. Krystyna Prońko, Natalia Kukulska i Krzysztof Cugowski. Artystom będzie towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia. Jak mówi jej dyrektorka, Kajetan Prochyra, popłynie muzyka, którą słuchacze znają i lubią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 Ten koncert odbędzie się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, początek o 17:00, dokładnie w rocznicę emisji pierwszej audycji Polskiego Radia Transmisja Koncertu na antenie radiowej jedynki. Gdańsk zaprasza na weekend z tańcem. Dziś i jutro odbędą się polskie eliminacje do Solo Dance Contest. To międzynarodowy konkurs na najlepsze autorskie spektakle tańca współczesnego. Na scenie występuje po sześcioro artystów każdego dnia. Poszerzonej szerzonej formule konkursu towarzyszą opowieści o historii tańca, mówi kuratorka wydarzenia Maria Miotk. Od dwóch lat zapraszamy polskich tancerzy i tancerki, żeby pokazali swoje solówki na żywo i w trakcie dwóch dni wybieramy tych najlepszych, żeby we wrześniu stawili czoła międzynarodowemu gronu artystów. A przed sobotnimi pokazami wystąpi też dla Państwa Anna Krulica, która opowie o swojej najnowszej książce na temat teatru Gantora i Piny Bausz. Natomiast po spektaklach niedzielnych opowie nam trochę o tendencjach w tańcu solowym w Polsce, porównując je też ze swoją pracą pokolenie solo sprzed 10 lat. Uczestników światowych pokazów wyłonią jurorzy oraz publiczność występy w Gdańskim Klubie Żak rozpoczną się o 18.00. Witkacy i kobiety, ekspresja bez granic. W Lublinie można oglądać wystawę Kobiety Istotne. To kobiece wizerunki z legendarnej firmy portretowej Stanisława Ignacego Witkiewicza. Na wystawę zaprasza Karolina Rospendowska z Centrum Spotkania Kultur. Jest to druga odsłona w Galerii Multimedialnej CSK poruszonych portretów Witkacego i tym razem portrety będą kobiece, bo jak wiemy Witkacy uwielbiał kobiety, kobiety uwielbiały jego, także tym razem będziemy przedstawiać kobiety dla niego istotne. W tym między innymi na przykład będzie można zobaczyć Nenę Stochurską albo Marię Nawrocką, które często portretował i oczywiście wszystkie te prace będą poruszone. Są one stworzone animacje ze zbiorów cyfrowych Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i mamy też Przygotowane opisy do wszystkich obrazów przez panią dr Dorotę Niedziałkowską, która jest Witka Colożką. Wystawę w Lublinie można oglądać do końca grudnia. Berlin odkrywa zapomniane bohaterki Bauhausu. Tamtejsze Muzeum Fotografii prezentuje pierwszą dużą wystawę fotografek, które współtworzyły legendę tej epoki, dotąd przypisywaną głównie mężczyznom. Nasza wystawa przedstawia historię nowoczesnej fotografii z kobiecej perspektywy, wyjaśnia kuratorka Christine Battles. Wystawa pod tytułem Nowa kobieta, nowe spojrzenie, fotografii Bauhausu prezentuje po raz pierwszy tak bogaty Przegląd ich prac. Artystki eksperymentowały z technikami fotograficznymi i kompozycją, eksplorując granice nowego medium, poszukując nowych i nietypowych perspektyw. Portrety, fotografia architektoniczna, abstrakcyjna i eksperymentalna prezentowane są na przykładach znanych twórczyń, jak Lucia Moholi, Marianne Brandt czy Gudrun Arndt, ale wystawa odkrywa też na nowo autorki znanych zdjęć, których nazwiska pozostały w cieniu, jak Lotte Kolein, Loni Neumann czy Grit-Kalin Fischer. Muzeum Fotografii zebrało ponad 300 eksponatów 32 artystek, w tym trzech współczesnych fotografek. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht. Teraz to już wszystko. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.dwojkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.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 7 minut po godzinie dziewiątej rozpoczynamy trzecią godzinę sobotniego poranka, a w niej rozmowa o zbliżającym się festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Wcześniej zajrzymy do Antonina, gdzie powoli dobiega końca już festiwal Chopin w Antoninie, organizowany przez Polskie Radio Chopin i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wojciech Ciarka, Aldona Łaniewska, Wołk, Piotr Kędziorek. Zapraszamy. Atmosfera w pałacu myśliwskim radziwiłów podczas trwania festiwalu Chopin w Antoninie. Równie miła jak ten utwór Colin. W Antoninie jest Róża Świadczyńska, szefowa polskiego radia Chopin. Dzień dobry, Róża. Aloha. Dzień dobry Piotrze, witam Państwa z Antonina, z pięknego parku wokół Pałacu Myśliwskiego książąt Radziwiłłów. Yy, muzyka nieco inna może w Antoninie rozbrzmiewa, chociaż jeśli Państwo się spodziewają wyłącznie yy, muzyki Fryderyka Chopina, czy wyłącznie yy, klasycznego grania, to wcale nie jest tak do końca, bo yy, festiwal w Antoninie yy, miewa różne odcienie, no, chociażby wczorajszy dzień poświęcony przede wszystkim improwizacji. Absolutnie masz rację Piotrze, bo przypomnijmy, że od tego roku festiwal odbywa się w nieco zmienionej, rozszerzonej formule stylistycznej, programowej, artystycznej. Mamy już nie tylko tradycyjne recitale solowe czy kameralne. Mieliśmy kapitalny koncert Oktetu, Atom String Quartet i Szczecin Philharmonic Wind Quartet. Mieliśmy koncert F-Moll przecież z rewelacyjnym dwunastoletnim niespełna Mikołajem Rzostowiczem i kwartetem smyczkowym Prima Vista. No a wczoraj rzeczywiście, wczoraj był taki wieczór specjalny, no bo uznaliśmy, że skoro piątek to w radiu z reguły jest dzień jazzu, to i tu postanowiliśmy ten dzień festiwalu, czwarty dzień festiwalu rzeczywiście poświęcić muzyce. Improwizowanej. No w końcu Chopin i jego przestrzenie wyobraźni to motto tegorocznego siódmego festiwalu, motto zobowiązujące, bo pamiętamy jak ważną częścią działalności Chopina i jego talentu była improwizacja, także chcieliśmy w tegorocznej odsłonie festiwalu ten wątek mocniej wyeksponować. No i wspomniałam już o tym fantastycznym koncercie Atom String Quartet i, i muzyków ze Szczecina z jazzowymi, improwizowanymi opracowaniami pieśni Mieczysława Karłowicza. Przepiękny program, który mam nadzieję będą Państwo mieli usłyszeć także na antenie programu drugiego i to już całkiem niedługo. No a wczoraj, wczoraj mieliśmy z kolei znakomitych młodych improwizatorów. Absolutnie zapanowała w Antoninie młodość, wypełniła tutaj dźwiękami, można powiedzieć, każdą szczelinę tego drewnianego, wspaniałego zabytku, jakim jest y, pałac w Antoninie, liczący sobie już z górą 200 lat. Y, pałac, który wczoraj rozbrzmiewał bardzo różnymi dźwiękami, bo pojawili się młodzi muzycy, młodzi pianiści, improwizatorzy, pianiści, co ciekawe, klasyczni, którzy y, Poszerzają swoją aktywność o właśnie improwizację, o jazz. Są wychowani, są w tradycji klasycznej. Dwaj muzycy, którzy rozpoczęli ten nasz wczorajszy wieczór, Jakub Derej i Maciej Bieńkowski jeszcze w wieku licealnym kończą pomału swoją edukację w szkołach muzycznych, właśnie w klasach fortepianu. Natomiast ich prawdziwą pasją, jak mówią, jak przyznali, w także w wywiadzie jest, jest improwizacja. Maciej to laureat głównej nagrody alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin właśnie w tej kategorii, kategorii improwizacji, którą wprowadziliśmy w ubiegłym roku. Kuba Derej otrzymał także na tym samym konkursie wyróżnienie. Yy, no i nam wczoraj swoje własne wizje Chopina, improwizacje na temat wybranych utworów. Pojawiły się etiody, pojawiły się preludia, pojawiło się largetto z koncertu F-moll. Każdy grał w swoim stylu, w swojej poetyce, demonstrując przy okazji własną wrażliwość, własny talent, przede wszystkim pasję, ogromną pasję do muzyki i wyobraźni, bo, bo wyobraźnia to było takie słowo klucz całego wczorajszego dnia, a chyba nigdzie silniej się ona nie manifestowała niż u gwiazd naszego wieczoru znanej Państwu myślę już dobrze, jeśli są Państwo obserwatorami z tego, co dzieje się na współczesnej scenie muzycznej, ale jeśli także są Państwo słuchaczami Polskiego Radia Chopin, do czego gorąco namawiam. W piątki o 20 mamy audycję Hani czołowej, można powiedzieć, improwizatorki swojego pokolenia, artystki multimedialnej, bo to również pianistka, ale także kompozytorka. Studiuje kompozycję jazzową w Amsterdamie, dyrygenturę symfoniczną w Krakowie. No, zajmuje się szeroko pojmowaną improwizacją i kompozycją. I ten wczorajszy jej koncert odbył się z udziałem oczywiście fortepianu, ale także elektroniki. No, to prawdziwa rewolucja w dziejach Antonina, w dziejach tego festiwalu. Historyczne wnętrze pałacu wypełniło się dźwiękiem syntezatorowym przetworzonym ze smakiem i zmiksowanym z brzmieniem fortepianu. Były i tradycyjne właśnie kompozycje Hani grane na fortepianie, ale były także improwizacje na tematy Grażyny Bacewicz, grane już z udziałem właśnie komputera. No, Hania, jak powiedziałam, bardzo ciekawa postać, artystka niezwykle wszechstronna, laureatka wielu nagrań, okrzy nagród okrzyknięta nową nadzieją polskiej muzyki, nową nadzieją krytyków magazynu Jazz Forum, autorka własnych kompozycji, jak mówiłam prowadziła wczoraj o dwunastej warsztaty improwizacji jazzowej dla młodych pianistów, które myślę były dla nich niezwykle ciekawą okazją także do poszerzenia swoich muzycznych horyzontów. No ta młodość dominuje na festiwalu w Antoninie. Laureaci naszej alternatywy konkursowej. Y jeszcze więcej ich przecież było w programie tegorocznego festiwalu, no ale Oj też by, już było. Wciąż, wciąż młodzi przecież zresztą, ale już też bardzo utytułowani artyści również się pojawiają Zaczęliśmy od cieszącego się chyba olbrzymim zainteresowaniem recitalu Piotra Pawlaka. Dziś z kolei Mateusz Dubiel. Tak, dzisiaj inny ulubienie z publiczności ostatniego konkursu szopanowskiego, dla wielu faworyt. No, jak wiemy, tym razem nie miał szczęścia, ale wszystko przed nim, bo jest bardzo jeszcze młody. Być może dwukrotnie wystąpi jeszcze w konkursie, być może będzie miał taką szansę. A co najmniej raz Mateusz przyjechał wczoraj, spotkał swoich kolegów, bo to kolega z klasy Haniderej, co ciekawe, razem uczyli się w szkole muzycznej w Bielsku Białej. Mateusz oczywiście już studiuje w Krakowie także w Akademii Muzycznej jak wiemy w klasie profesora Herb Mirosława Herbowskiego no i zagra nam dzisiaj wieczorem bardzo ciekawy program złożony z utworów Bacha, Chopina, preludiów Debussy'ego. Zwieńczy to wszystko fantazją Cedur, fantazją Wędrowiec, Franciszka Schuberta. Więc zapowiada się bardzo ciekawy koncert, który oczywiście będziemy transmitować za pośrednictwem Polskiego Radia Chopin. Od 19.00 tę transmisję poprowadzi Marcin Majchrowski. Gorąco Państwa zapraszam. No, a, a ty ale... teraz na, na, na jogę? Ja pomału szykuję się na jogę. Tak, karimata już przygotowana, bo mamy w samo południe, to jest taka nasza pora warsztatów, o które również poszerzyliśmy festiwalową formułę. Odbędzie się warsztat jogi dla muzyków, dla przede wszystkim pianistów. Ten warsztat poprowadzi Katia Drzewiecka, pianistka także, polsko-łotewska, znakomita, laureatka konkursów, uczennica Sergieja Osokinsa z tych Osokinsów i Tatiany Szebanowej, zawodowa trenerka jogi, ukierunkowana na pracę z pianistami. Bo wiemy, jak niesłychanie ważna jest kondycja fizyczna dla muzyków, w szczególności dla pianistów, którzy całe godziny spędzają w pozycji może niezbyt fizjologicznej, niezbyt sprzyjającej relaksacji. Oni powinni posiać tę umiejętność rozluźniania się, odbarczania mięśni, relaksowania się, bo przecież ilość stresów, z jaką się stykają w życiu, w karierze koncertowej, niezależnie od tych godzin spędzonych przy fortepianie, jest tak ogromna, że przyda im się na pewno umiejętność także relaksacji. A więc coś dla ducha i coś dla ciała. Jutro Katia zagra nam recital zatytułowany Muzyka wewnętrznej ciszy o 14.00 z utworami m.in. Glasa i Sylwestrowa, więc to może być także bardzo, bardzo ciekawy. No a wieczorem wielki finał, wielki finał kameralny z udziałem znakomitego, znanego Państwu doskonale z naszej anteny Boarte Piano Trio z Konradem Skolarskim, który gościł dopiero co w Muza, przy fortepianie tym razem zasiądzie Jarosław Nadrzecki na skrzypcach i Karol Marianowski na wiolonczeli, a w programie Haydn, Panównik i trio, drugie wspaniałe trio Feliksa Mendelsona. A to ciekawe, bo Barty trio przyjedzie do Antonina prosto z trasy z cyklu z klasyką przez Polskę, Narodowego tak Instytutu jest. Muzyki i Tańca, bo teraz jest na Podlasiu, więc tak to się tak, wszystko Tak, niedawno byli sklata. w Stanach. Tak, niedawno byli w Stanach na turnetach, także można powiedzieć, że po zwiedzeniu tych wielkich sal koncertowych w Ameryce zjadą teraz do bardzo kameralnego Antonina. To jest idealne miejsce, idealna przestrzeń do słuchania takiej muzyki. No przecież tutaj u księcia Radziwiła głównie odbywały się koncerty kameralne. Jeśli mają państwo trochę czasu w ten weekend i nie za daleko do Antonina, to serdecznie zapraszamy. Jeśli nie, to zapraszamy do słuchania transmisji w Polskim Radiu Chopin, a na festiwalu Chopin w Antoninie jest Róża Świadczyńska. Bardzo Ci dziękuję, a my posłuchajmy. Dziękuję również i pozdrawiam. Posłuchajmy, do usłyszenia. Pozdrawiamy również, a my słuchajmy, posłuchajmy teraz muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Mateusza Dubiela. Walc As duro, 42. Fryderyka Chopina. Grał oczywiście Mateusz Dubiel. Mateusz Dubiel, który dziś o 19 w Antoninie na festiwalu Chopin w Antoninie Festiwalu Polskiego Radia i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i transmisja tego koncertu w polskim Radiu Chopin, a retransmisja za jakiś czas w dwójce i będzie go można także obejrzeć w wersji wideo w mediach społecznościowych dwójki i polskiego Radia Chopin. 27 minut po godzinie dziewiątej już za chwilę będziemy Państwa zapraszać na tegoroczny festiwal Wszystkie Mazurki Świata, a na tym festiwalu w tym roku między innymi ta kapela. Siwym koniem jadę, na karego siadam, Oj tego kulawego podaruje dziadom Oj tego kulawego podaruje dziadom kochania swego oj żebym mógł dojechać do kochania swego kochanie kochanie bo daj go nie było Oj, jak się przyjdzie rozstać o jakże nie miło o jak się przyjdzie rozstać o jakże nie miło On ładnie prosi, oj, jak mu buzi nie dać, jak on ładnie prosi. Wysoki ganeczek jeszcze go budują. Oj, ładnego mam chłopca, ludzie mnie buntują. Oj, ładnego mam chłopca, ludzie mnie buntują. Na boi. Nie mi goju wody, goń na wodę bruje. Oj, niech mnie na dureń w łucie nie całuje, Oj, niech mnie na dureń w łucie nie całuje. Polski skład skrzypcowy. Jeden z wykonawców tegorocznego festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, o którym teraz będziemy rozmawiać. Gość poranka dniki. Ze mną w studiu jest Jakna Knitel z Fundacji Wszystkie Mazurki Świata. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No i jak co roku wiosną zapraszamy na wiosenną odsłonę festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Rozpocznie się tegoroczny festiwal 22 kwietnia. Różne lokalizacje prawego, prawobrzeżnej Warszawy. Większość prawobrzeżnych z wyjątkiem tak. Targowisk, soboty. Targ, targowisko tak. instrumentów i w Fortecy Kręglicy to zgodnie z tradycją zresztą też już od jakiegoś y, czasu. Tradycyjnie też zaczynacie od koncertu Stara Tradycja laureatów tegorocznego konkursu. Powiedz, jak, jak, jak wygląda obraz tej kontynuacji muzyki tradycyjnej przez młode pokolenia z perspektywy właśnie konkursu Stara Tradycja? Z naszej perspektywy wygląda imponująco. To znaczy zawsze jest tak, że jak konkurs jest ogłoszony, to najpierw cicho, cicho nic, nikt się nie zgłasza, po czym sypią się zgłoszenia. Tak Ciekaw I... jestem też jako organizator innego konkursu, co by było jakby na przykład tylko dobę dać na zgłoszenia, to byłby ten sam efekt. <laughs> Tego nie wiemy, zwłaszcza, że zawsze przedłużamy w jednak ten termin. Najczęściej tak, Otwierają zgłoszenie. Dobie. Tak. No rzeczywiście w ostatnich latach jest tak, że jest wysyp po prostu chętnych, zgło wysyp zgłoszeń. Na bardzo wysokim poziomie, fantastycznych kapel, śpiewaków i można to obserwować po ilości laureatów, bo w naszym konkursie nie ma nagrody pierwszej, drugiej i Grand Prix, tylko jest nagrodą, jest występ, zagranie dla publiczności do tańca na koncercie właśnie finałowym, czyli zawsze to jest początek festiwalu w środę, 22 kwietnia w tym razem. I, i, I tych laureatów, kiedyś umawialiśmy się, że to tak będzie do dziesięciu grup, no bo, no bo iluż może być laureatów, a ta ilość po prostu rośnie i rośnie. W tym roku to już jest czternastu laureatów i cztery no, wyróżnienia. I po prostu żyli. <twierdzi>, twierdzi, że no, nie dało się po prostu odrzucić tak fajnych, tak dobrych y, muzyków. Teraz żyli mm. bardziej wyrazumiałe niż wtedy, kiedy ja w nim byłem widoczny. <głosy> <głosy> no tak. W konkursie Nasze Muzyczne Źródełko, którego laureaci z kolei dzisiaj wystąpią w Polskim Radiu w studiu im. Agnieszki Osieckiej, czyli w tym najmłodszym pokoleniu, bo to są przedszkolaki wręcz, ci, którzy w naszym konkursie się pojawiają, aż właśnie do, do, do uczniów szkół średnich. No, widać wyraźnie, gdzie ta działalność taka edukacyjna też i ta to, to, to transmisja tradycji międzypokoleniowa jest najsilniejsza i to jest, bym powiedział, Żywiecczyzna i Wielkopolska. Czy w starej tradycji też to się jakoś tak e, przejawia? Wielkopolska to mnie trochę zaskakuje, du no, bo tam... te duziarskie mm -hmm. no tradycje, tak. region tak, tak. kozła i tak dalej. Tam tak, rzeczywiście, tam tam się rzeczywiście te dzieciaki i młodzież się świetnie uczą mm -hmm. tej, tej muzyki. Tak, oczywiście na akurat w tym roku to chyba, chyba nie przypominam sobie, żeby mm -hmm. był ten właśnie Wielkopolska, ale mogę się mylić, można to sprawdzić na stronie naszej, ale, ale Żywiecczyzna, o tak, tak, i w ogóle, no, w południe Polski, no to to... Ale rzeczywiście na Żywiecczyźnie to jest bardzo silny taki taki ruch kształcenia, po prostu edukacji tych dzieciaków i, i, i wszyscy do tego są, znaczy jest mnóstwo chętnych tam do tego, nie, nie trzeba zaganiać, <głos> jest czego wybierać, rzeczywiście to są ludzie z pasją, którzy to prowadzą i no widać to u nas również. Ta, ta chęć też gwarantuje pewnie sukces, oprócz ciężkiej pracy oczywiście. Tak, o, o konkursie Stara Tradycja będziemy więcej mówić w środę w magazynie Źródła, bo tam spotkają się zresztą jurorzy tego konkursu, bo Kuba Borysiak zaprosił Janusza Prusinowskiego. A my powiedzmy teraz też o, o tych koncertach, które wypełnią program festiwalu. Takie dwa duże koncerty, to jest koncert nadburzańskie Polesie, pieśni ożywione, właśnie poleski skład skrzypcowy na tym koncercie się pojawi. On jest chyba z poleski skład smyczkowy. Ja zawsze też się mylę, ale wydaje mi się, a może tu jest źle napisane, tak? Gdzieś w programie. A, smyczkowy, rzeczywiście. No To, tak to łatwo powiedzieć. się pomylić. Tak <laughs> <chciałem laughs> powiedzieć. Ehm, oprócz tego, oprócz tego koncertu poświęconego nadburzańskiemu Polesiu. Też koncert Unia Bałtycka, czyli też po, powrót do tej tematyki związanej właśnie z, z tą Unią, jeśli chodzi o muzykę tradycyjną krajów wokół Bałtyku. Tak, to może ja zacznę od tego drugiego, bo czasami. Od Unii Bałtyckiej, od bo, to Unii Bałtyckiej, to takie, Bałtyckiej bo to jest takie w ogóle. wiodące hasło tak, tegorocznego tak, festiwalu. Tak, no to jest ten nasz taki tytułowy koncert. Bo zwykle w piątki to jest koncert międzynarodowy i taki główny, festiwalowy koncert, i faktycznie, tak jak mówisz, to jest powrót nas, na nas, czyli fundacji, czyli festiwalu, wszystkie Mazurki świata, do wątków i tematów, które podejmowaliśmy właśnie na samym początku. Bo już od początku festiwalu tych gości ze Skandynawii było zawsze mnóstwo. I to nie tak, że byli zapraszani do koncertu, tylko po prostu przyjeżdżali tłumnie, słysząc, że tutaj taka impreza się szykuje, ponieważ jest wśród nich mnóstwo. Znaczy, no, oni po prostu, to jest żywioł, e, lubią grać, lubią się spotykać, lubią grać do tańca. E, I w tym roku... I, I już wtedy podejmowaliśmy takie wątki, również takie narracje o tym, jak to była ta relacja muzyczna między Polską a, no powiedzmy, Szwecją na początek, ale wiem, że w różnych innych krajach też i w Norwegii mhm. i, i w Finlandii i w Danii są tańce, a bardzo popularne, tradycyjne tańce, które zdecydowanie jakoś mają powiązania z polskimi rytmami, nazywały się nawet Polsk Tanc, jakoś tam w różnych językach różnie, ale występuje też słowo Polska na te tańce. Są różne Polski, bo jest jakaś tam Slam Polska, jakaś inna Polska i tego będziemy się uczyć w tym roku na warsztatach tańca. Be będzie taka możliwość. Takiej jednej Polski słuchaliśmy w pierwszej godzinie poranka. Aha, no właśnie. One są bardzo taneczne, bardzo no bardzo miłe dla ucha i dla oka, bo koncert, który właśnie bazuje na rytmach tanecznych, ten piątkowy koncert, będzie też za, zaproszeni są tancerze, ale bardziej bym określiła osoby, które dobrze tańczą i mogą zaprezentować te tańce. Będzie to i, i, i ze Szwecji ktoś, i z Polski dwie, dwie osoby, dwie pary. I no, w, w tym koncercie Unia Bałtycka mamy i śpiewaczkę z Norwegii, która śpiewa pieśni do tańca. I taką grupę skrzypków właśnie. Ta grupa trudna nazwa, slam to. Żeby poprawnie właśnie może nie będę się wysilać, ale w każdym razie. Nazwę lub norweską, <laughs> tak. Tak, ale oni się tak tłumaczy się tą ich nazwę, strażnicy. Yy, skrzypkowi strażnicy tradycji, coś takiego, że to, to jest takie popularne yy, zjawisko, że są grupy ludzi, którzy chcą razem yy, skrzypków, czy tam ludzi, którzy grają na skrzypcach, i którzy chcą razem muzykować i spotykają się i, i y, mają jakby świadomość czym jest y, tradycyjna muzyka i mogą sobie w to ingerować jakoś tam po swojemu, ale mogą też grać całkowicie y, tak, y, y, taką korzenną, dawną muzykę y, skandynawską. Ja bym powiedział, że ten koncert to nie tylko, tak jak mówisz, powrót do tych zainteresowań tą jednością polsko-skandynawską, jeśli chodzi o muzykę tradycyjną. Ale w ogóle do tych zalążków festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, bo ja pamiętam nawet ten pierwszy festiwal, no i właśnie... pamiętam, że je, między innymi jego celem było szukanie tych Mazurków na całym świecie tak, rzeczywiście. dokładnie pamiętam, taki był początek Zielonego Przylądka, <tak chociażby, że granic z mazurka. Ktoś nie był. Także, yy, tak, także tak, no, no to jest taki powrót do Warto przypomnieć sobie, że, że, że, że tak zaczynaliśmy właśnie tak. od od takiego, no jakby ilustracji na, nazwy naszego festiwalu. Jak te Mazurki mhm. też robiły karierę w różnych częściach świata, podlegając też oczywiście przeróżnym Przemianom i interpretacją. Tak. Zresztą nawet zdecydowaliśmy się w naszym katalogu, który mamy co roku drukowany, coraz grubszy. W tym roku też będzie 170 stron. Książeczka, taka broszurka i yy, rozdawana za darmo. Tutaj napomknę, bo ludzie się czasem boją brać, bo myślą, że to za ładne, żeby było za darmo. I tam będzie przedruk tekstu pani yy, pani Dalik, Y, y, y, który napisała dla nas właśnie na początku festiwalu o tych związkach ze skandynawskimi rytmami. A który to już festiwal? Siedemnasty? 17? 17. no więc już nie ta źle. historia. Tylko wiosenny 17 tak, tak, tak, o tak, jesiennych bo, nawet nie wspomnimy. Bo dochodzi, dochodzi i jesienny, i małe mazurki, też tak, niezależnie tak. od tych edycji wiosennej, i jesiennej, więc to rzeczywiście były mazurki nad Wisłą też. Były. Gdyby oddzielnie każdą imprezę liczyć, to, to byłoby tego jeszcze, jeszcze więcej. Z kolei czwartkowy koncert. Podejrzewam, że bardzo bliski twojemu sercu. Tak, jestem kuratorką tego koncertu. <laughs> Nadburzańskie, Polesie, pieśni ożywione. Rozumiem, że obie strony Bugu, tak? Bierzecie tutaj Nie, po, przede po wszystkim ta? naszą stronę naszą, Bugu, Lubelskie, bo przede wszystkim Lubelskie, Lubelskie, Lubelskie Polesie. tak, Polesie Lubelskie. Mhm. Tak akurat tak się złożyło tutaj Kodeń, Włodawa te, i troszkę szerzej. Ale no, nie... muzycznie da się to tak... Rozgraniczyć. Ta rzeka rzeczywiście dzieli. To czy, ja opowiem bardziej... yy, yy, anegdotę. Znaczy nie anegdotę, tylko przytoczę słowa naszej pani Proszę. takiej seniorki i takiej, yy, rzeczywiście ona, yy, pani yy, Karolina Jadwiga Demianiuk yy, z Dołchobrodów, no jedna z naprawdę z ostatnich, mówię, wiem co mówię, bo jeździłyśmy tam z zespołem z lasu w ramach projektów na poszukiwania Mhm. Yy, śpiewających osób na podstawie archiwów, które mamy. Szukałyśmy nazwisk, ludzi. No naprawdę pani Jadwiga jest taką kopalnią wiedzy i naprawdę no, jedną z najostatniejszych. Mhm. Yy, I ona, jak ją pytamy i ona nam opowiada, jak to się tu śpiewało, Mówi też, no, mówi o emisji głosu, o rodzaju, jaki się śpiewało i często mówi, a tam za Bugiem to czasem było słychać jak tam taki zaśpiew, tak? że jednak to nie jest dokładnie to samo. Mm -hmm ale my y, bazujemy, my wszyscy, którzy, to jest ogromna gromada ludzi, którzy będą w tym koncercie i którzy po prostu, którzy z pasją y, no, w, w, w penetrują ten cały repertuar, y, zarówno szukają w terenie na, y, możliwych tam jakichś informacji i nagrywają, jak i korzystają z archiwów. Często korzystamy z tych samych archiwów, więc czasami piosenki się powtarzają w naszych repertuarach. Natomiast y, y, zaraz, ja urwało mi się wątek. Mówiłaś, że będzie bardzo dużo, bardzo dużo ludzi, ludzi podczas tego koncertu. To chyba też pokazuje, jak ten region cały czas jest jakoś inspirujący. Jest inspirujący, jest jeszcze nie... nie kolejne czy, pokolenia tak. miłośników muzyki tradycyjnej. Tak, ale coś a propos tego, że za Bugiem, że jednak, y, mhm. y, no tutaj... To trochę inny jest charakter, chociaż właśnie jak wynika z tych archiwów, yy, import z Ukrainy był ogromny. Mhm. Znaczy wiele piosenek, które znamy z, w ogóle nawet nie z Zabuga, tylko gdzieś z Polesia, tam dalszych okolic czy z Białorusi, bo mówię znamy, no bo tam jeździłam z koleżankami i, i zbierałam te, mhm. te materiały. Rzeczywiście czasem melodie te same, najczęściej słowa, piosenek, to są, no to, to widać. A poza tym pewne piosenki w tych nagraniach, które ludzie z ochotą śpiewali jakoś tam po wojnie, to było, znaczy po wojnie, bo, bo z dat, z datowania nagrań to wiemy, no to były piosenki, które przy, przyszły, przywędrowały przy, przy, przy z Ukrainy. E, oczywiście taki, taka wymiana też następowała, ale jednak taki, taki, taka istota śpiewu no, trochę różni się. Ciekaw jestem, tak swoją drogą, teraz mnie taka refleksja naszła, co za ile lat będzie znaczyło słowo po wojnie, zwłaszcza w kontekście polsko-ukraińskiego Tak, tak, teraz trzeba być precyzyjnym. Tak, no właśnie. Mhm. No też... też to pogranicze, to, to, no to jest bardzo takie splątane miejsce, gdzie naprawdę ludzie byli, potem ich nie było, potem bardzo często wrócili, ale z kolei wycofywali się z tej swojej identyfikacji, swojej tożsamości, bo nie chcieli się z tym, więc to naprawdę docieranie do tych takich starych nagrań, do, starych, do starego repertuaru jest bardzo skomplikowane. No i to w ogóle nie jest prosta historia, no, pomieszana. Historia na ogół nie jest prosta. Tak, to my, my mamy dla państwa wejściówki na te koncerty, o których mówimy. Na czwartkowy, nadburzańskie po pieśni ożywione o 19.00 w Kulturze Wysokiej na szwedzkiej. Podobnie w tym samym miejscu o 19.00 w piątek Unia Bałtycka. Musi być na szwedzkiej, no. Właśnie. A, a z kolei w Fortesy Kręglickich w sobotę o 19.00 także rozpocznie się, a potrwa nie wiadomo do której w niedzielę, noc tańca na te trzy wydarzenia. Mamy teraz wyjściówki, więc proszę do nas dzwonić. 22, 645, 22, 22. Oprócz koncertów oczywiście warsztaty y, podczas y, festiwalu. Mnóstwo warsztatów. Już. Mnóstwo. Mamy około 60 godzin warsztatów. Na coś jeszcze i się i można różne. zapisać? A to dobre pytanie jest, bo rzeczywiście bilety wyczerpują się, miejsca się wyczerpują, no bo siłą rzeczy są ograniczone. Mm, tak, proszę próbować, no i nie, jednak, <laughs> jednak na niektóre szczęścia. jednak są, są jeszcze miejsca. No i oczywiście y, targowisko instrumentów, taka inicjatywa, która już no, tak się rozrosła, tak się udała Piotrkowi tak. Kształtowskiemu, że... Ona trwa już jest 16, taką, pra, ona była... samodzielną tak. instytucją wręcz. Ona, się, ona powstała, ta, ta i, i, no, ten pomysł zrodził się w rok... W drugim roku istnienia mhm. festiwalu. No i znakomicie sobie tutaj Piotr Radzi. Rzeczywiście rozrasta się to niesłychanie. Już w tej chwili to będzie około tam 120 wystawców. Ale nie tylko, bo drugie tyle to będą yy, też uczestniczy różnych wydarzeń. Będzie tam, yy, będą warsztaty tańca. Wiem, że będzie grupa. Foro, jeśli dobrze wymawiam brazylijskich tańców też, bo mamy tutaj takich gości też z Brazylii w tym roku. Tam też małe mazurki? I tam będą małe tak? mazurki, tak, jak mm -hmm. najbardziej. Przez cały dzień będą kolejne y, wydarzenia dla dzieci. Po prostu jest sala wydzielona, salka powiedzmy. No jest tam bardzo głośno, bardzo kolorowo, super przyjemnie i jest y, wspaniałe miejsce, bo ta forteca jest otoczona parkiem, więc oczywiście y, targowisko się wylewa na zewnątrz wewnątrz, ale można też właśnie wyjść, odpocząć sobie trochę, wrócić z powrotem. No, atmosfera jest tam niesamowita, a to, co państwo najbardziej lubią, czyli... Noc tańca, później wieczorem. Noc tańca zresztą to nie jedyna okazja. No, tańczy się podczas koncertów, jeśli tylko muzyka do tego zachęca, a na ogół zachęca. No i codziennie kluby z, festiwalowe, festiwalowe po z, gdzie koncercie. grają każdym tak. koncercie. U nas to jest tak, że w tym samym miejscu, gdzie jest koncert, to po koncercie zaczyna się taka potańcowa, która trwa do pierwszej albo do drugiej Można nocy. się nie zorientować, że jedno przeszło w drugie prawie. Że. No tam czasem bilety trzeba jeszcze <śmiech> sprawdzić. <śmiech> I krzesła... <śmiech> złożyć. To jest taki punkt programu istotny. W każdym razie dla miłośników muzyki tradycyjnej, nie tylko z Warszawy, bo umówmy się, na wszystkie Mazurki Świata zjeżdża cała Polska. No, szykuje I nie się tylko Polska. kilka Polska. I nie tylko Polska, szykuje się kilka intensywnych dni. na Knitel zapraszała na tegoroczne wszystkie Mazurki Świata, na ich wiosenną odsłonę. A my w magazynie Źródła już w środę powrócimy do tego festiwalu i będziemy mu towarzyszyć do kolejnej soboty. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję no, bardzo i zapraszam. Dyrektor, dyrektor teraz. Mój Boże kochany, a czy Cię nie ma w niebie? Czy te moje prośby, a nie dochodzą Ciebie? oczywiście Janusz Prusinowski i jego kompania. Ich także oczywiście nie może zabraknąć na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. A my już powoli kończymy nasze spotkanie. Wojciech Ciarka nadal nasz program realizuje. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Aldona Łaniewska-Wołk i Piotr Kędziorek. Do usłyszenia.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 Monika Kopcik i Jakub Kukla. Do usłyszenia. Autopromocja.